opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam serdecznie w podcaście Opiwie, za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz Długo mnie nie było, długo nie nagrywałem no niestety jestem zajęty pracą, do tego weekendy uczelnia, no i bardzo szybko się okazało, że ciężko jest takie dwie rzeczy pogodzić, a do tego jeszcze nagrywanie podcastów, które no, wymaga po pierwsze czasu, a po drugie wymaga nowy picia piwa, tak więc e, się okazało, że nie, nie zawsze mogę sobie na to pozwolić. No, ale już kilka osób w komentarzach dopomina się o te podcasty, tak więc siadam i specjalnie dla was nagrywam. Dzisiaj mam ze sobą piwo, które już o ponad półtora roku temu dostałem od mojego kolegi Dawida. Jest to Max piwo, które w wersji jasnej już zostało omówione, to było Les i było to bardzo fajne, przyjemne, wiosenne piwo. Yy, ta wersja, którą mam dzisiaj, Max Schiffe, to będzie taka, podejrzewam, ciemniejsza. Yy, trochę bardziej może palona, może taka w stronę dubla bardziej. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. No, podejrzewam, że nie rozczaruje się. W końcu jest to piwo belgijskie. No i powinno być dobre patrząc po tym jak smakowało mi piwo w wersji jasnej no nie martwię się za bardzo piwo w ciemnej wersji podobnie jak i w jasnej jest wlane do błączka 0.3 posiada tak samo jak jasna wersja 8% alkoholu etykiety są bardzo bardzo podobne z krasnalem również lecz tym razem on ma spodnie w niebiesko-czerwoną kratę i do tego etykiety są takie w bardziej pomarańczowej tonacji. Kapsel pomarańczowy dedykowany do piwa. Na etykiecie można znaleźć napis, że piwo jest w 100% z naturalnych składników. No ale nie wiem, czy do końca można wierzyć w takie napisy. No, nie rozstrzygajmy może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 Podcast o piwie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi dzisiaj. To jak kiepskie fotografie będą w podcaście, no ale niestety jest ciemno, a mój aparat sobie w takich warunkach zupełnie nie radzi. A być może to po prostu ja sobie nie radzę z jego obsługą. Ale otwierajmy piwo, no i zobaczymy, czy piwo, które półtora roku spędziło w lodówce, jeszcze się do czegoś będzie nadawać. Pierwszy taki zapach z butelki zdaje się być bardzo ok. No, ale w sumie nie dziwi mnie to. W końcu piwo jest jeszcze przez rok ważne do 2014. No, tak to już jest z tymi belgijskimi piwami, które są w butelce refermentowane. No, one okresy przydatności do spożycia mają naprawdę liczone w latach. Ale patrząc na to z tej strony, że został jeszcze rok przydatności do spożycia, no to mogę podejrzewać, że to piwo już jest naprawdę nieźle odleżakowane, więc powinno być bardzo dobrze. Piwo nalało się z naprawdę bujną czapą piany. Patrząc na to, że mam kielich od piwa Chimei, który jest bardzo szeroki, jest do tego prosty, on się nie zwęża, także tam naprawdę jest ogromna ilość miejsca na pianę, a piana z magszyfe wypełniła cały ten kielich, no coś naprawdę pięknego. Piana beżowo-szara, może w nie najpiękniejszym kolorze i nie o najpiękniejszej fakturze jednak, no bo składa się z takich większych bąbelków. Mimo wszystko robi dobre wrażenie jak na dubla. Zapach tego piwa jest przepiękny. Idealnie mi się z zimą kojarzy. Czuć bardzo wyraźnie suszone śliwki. Do tego aromat wiśni. Rodzynek. Czuć wyraźnie alkohol. Wydaje mi się, że również suszone jabłka są tutaj obecne. Aromat bardzo owocowy, bardzo słodki, bardzo zachęcający. Myślę, że nie będę czekać dłużej i biorę pierwszy łyk. Smak piwo jest prawie takie samo jak w aromacie. Jest bardzo owocowe, przyjemne, lekko słodkawe czuć taki posmak kandyzowanego cukru. Mm, nie wiem, czy w składzie tego piwa cukier jest, ale podejrzewam, że tak. No jest, jest on na pewno bardzo wyczuwalny. Piwo mocno nagazowane. To oczywiście pasuje do stylu. Jednak jedna rzecz, jak dla mnie, mogłaby być w tym piwie inna. Chodzi o odczucie w ustach. Piwo jest strasznie wodniste. Zapewne zostało bardzo mocno odfermentowane. No niestety nie przysłużyło się to piwu. Zdecydowanie brakuje pełni, która sprawiłaby, że piwo byłoby naprawdę świetne. A tak, no jedyne co mogę powiedzieć, to że jest to piwo dobre. Oczywiście najmocniejszą Stroną tego piwa jest zapach, aromat. Tutaj bez dwóch zdań jest, jest bardzo dobrze. No a jeżeli chodzi o smak, no to niestety są, są braki. Gdybym miał wybierać pomiędzy jasną i ciemną wersją tego piwa, zdecydowanie wybrałbym jasną. Było to piwo takie... Kojarzące się ze słońcem, z taką wczesną wiosną, naprawdę świetne. Ciemna wersja no niestety nie jest tak udana. Z niczym mi się nie kojarzy, jeżeli chodzi o smak. Ot takie przeciętne belgijskie piwo. Szkoda bardzo, bo zapach jest fenomenalny. Kolor piwa również bardzo ładny, brązowy, mętny. Pod światło pojawia się kilka takich jasno-brązowych refleksów. Ładnie w kielichu wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Lekko piana oblepia ścianki kielicha. Cały czas się utrzymuje. No, niewątpliwie piwo ma dużo zalet, ale niestety, no, przecież najbardziej w piwie chodzi o smak a ten odstaje od całej reszty. Myślę, że mogę to piwo ocenić na takie 6 punktów, ponieważ no jest no powiedzmy sobie, jest takie średnio okej okay, jak na takiej belgijskie piwo. Piłem znacznie lepsze duble. No i tutaj niestety nie da się temu piwu dać więcej punktów. Może jeszcze tylko jedną ważną rzecz do smaku dopowiem, to jest oczywiście wyczuwalność alkoholu, no, którego w tym piwie nie brakuje, no i nie, nie udało się go ukryć, zdecydowanie czuć przełykając to piwo. Również po przełknięciu alkohol grzeje w żołądku bardzo wyraźnie. Ale jakoś mi to nie przeszkadza, to powiedzmy, że pasuje do stylu i... I można to zupełnie zaakceptować. I to tyle w tym krótkim podcaście. Po dość długiej, prawie miesięcznej przerwie. Postaram się wrócić do regularnego nadawania. Zobaczymy na ile mi się to uda. No, mam w zanadrzu parę podcastów, wydaje mi się ciekawych. Jak na przykład... Parę audycji na temat Pinty i takich premier, które no jak w jakiś tam sposób ominąłem i o nich nie nagrałem nic. No to to już mam przygotowane, tak więc pozostanie mi to tylko poobrabiać odpowiednio i udostępnić. Do tego również jedno z ciekawszych amerykańskich piw, jakie mam omówiłem, czyli Humalu Palaysyship. Muszę powiedzieć, że piwo naprawdę fenomenalne i warto będzie tego podcastu posłuchać. No dobrze, ale na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami i do usłyszenia, mam nadzieję, jak najszybciej. Mówił Mateusz Baniuszewicz, trzymajcie się ciepło i na razie. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com.